On wewnątrz nie może być zanieczyszczony, bo wewnątrz mieszka w nim gór. Ale z zewnątrz jest zanieczyszczany, ponieważ on dotyka duszy. Jeżeli chcesz to sobie wyobrazić lub narysować, to narysuj sobie, czy też wyobraź wewnętrzne koło, jedno koło i to jest duch. Wokół ducha jest dusza, a wokół duszy jest ciało. Mamy trzy kręgi. I duch dotyka duszy. A dusza to czasami jest niezła dalsza. I ona go dotyka. I ona go brudzi. Jego trzeba oczyszczać. Odkamienić często w duchu. Podczas modlitw trzeba przyglądać się, czy się dobrze widzi. Czy się dobrze słyszy. Bo jak nie słyszę i nie widzę dobrze, to znaczy, że mam coś zakamienione. Bo tylko stąd jest mój wzrok i mój słuch. Bo inaczej, człowiek jest tępy, otępiały. Więc go trzeba odkamienić, trzeba z niego zrywać. Różne rzeczy. On jest różnymi tokami myślowymi zawrócony. Rozumiecie? Różne toki myślowe. Dusza go dotyka tokami myślowymi. Ja myślę tak i tak. To nie jest bezpieczne. To nie jest bezpieczne myśleć inaczej niż mówi słowo. To nie jest bezpieczne. Jeżeli myślisz inaczej niż mówi słowo, to twój duch zaczyna być tym zanieczyszczany z zewnątrz. Trzeba go odkamienić potem. Bo ty po miesiącu, po tygodniu, albo po roku po przebywania w jakimś miejscu, albo w jakimś systemie, rozumiesz? Nie od, gdzie jesteś nieodkamieniany, to jesteś tępy jak brzytwa. Z XIX wieku. Wiesz o co chodzi? To jest tępy, bo i mówisz już do niego duchowe rzeczy, a on oczami przewala. pan on mi odmówił, że jak ja mówię duchowe rzeczy do kogoś i ktoś oczami przewala, to już wiem na pewno, że nie wie o co chodzi. Ty już do niego zduchał. On... O co tu mi chodzi? Powiedz do mnie coś z ziemi, a coś po ludzku powiedz do mnie. <głosy> Przecież my musimy o to dbać. Duch nie może grzeszyć. Jedynie może dopuścić się grzechu śmiertelnego. Grzech śmiertelny to jest grzech w i nie ma powrotu. Wiecie, że grzech, gdy się dostaje do ducha, nie może już z niego wyjść. I tam może być tylko, gdy grzech śmiertelny. Grzech śmiertelny jest wtedy, kiedy człowiek jest świadomy, kiedy jest przede wszystkim narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, jest w czynnej służbie i jest dojrzałym wierzącym. Wtedy może popełnić grzech śmiertelny. Czyli wtedy może świadomie odwrócić się od Boga. Nie pod wpływem impulsu, nie pod wpływem sytuacji. Rozumiesz? Tylko świadomie. I wtedy grzech przenika do ducha. I nie ma powrotu. Taki człowiek już nigdy nawet nie pokutuje, on już nie chce się odwrócić od tego. Dlatego święty Jan mówi o takich nawet się nie módl się. Ja osobiście nigdy nie spotkałem człowieka, który nie wcześniej. Czytałem świadectwa, kiedy nie odwróciłem. Najczęściej ludzie, którzy robili różnego rodzaju numery, to po prostu upadali. Czasami 20 lat trwali w swoich grzechach. Rozumiem, bo można 20 lat trwać w grzechach, potem wyjść z nich i dalej chodzić w Bogu. Ale to nie są grzechy, to nie jest grzech temu A więc Duch nie może grzeszyć. Nie może w Nim być grzech. Nie mogą też do Niego wejść demony. A więc nie ma opętanych ludzi, którzy są narodzeni z Bożego Ducha. Bo tam mieszka Duch Święty. Jego duchu, tego człowieka. I demony tam nie mogą wejść. Nie mogą. Po prostu. U nas kiedyś w Kościele był taki człowiek, który nie chciał słuchać tego, co mówi Bóg. Wkurzałem się na to, że nie chciał słuchać tego, co ja do niego mówię. I kiedyś Bóg do niego powiedział, Artur, przecież on mnie nie chce słuchać, to dlaczego ma słuchać Ciebie? Mówię, mogę powiedzieć, przestałem do niego mówić. No i on zwariował, ten człowiek. Skończył w szpitalu psychiatrycznym. Fajny chłopak. Ale on potem się opamiętał. Wyszedł z tego szpitala psychiatrycznego i on mi potem opowiadał. Mówi, Artur, ja w swoim duchu wszystko widziałem. A moja dusza i ciało były tak zademonione, że nie mogłem zrobić nic. Ale ja byłem w tym szpitalu psychiatrycznym i to były największe cierpienia. Ja, ja po raz pierwszy biegło widziałem. Ja w moim duchu po prostu wiedziałem, gdzie jestem, co robię, byłem w pełni świadomy, ale moja psychika i moje ciało były tak zademonione, rozumiesz, że ja po prostu oni poprowadzili w kaftanie, ja nie byłem w stanie panować nad niczym, ale w duchu widziałem rzeczy. Widziałem, jak z tych ludzi mówi, demony do mnie wychodziły. On naprawdę to powiedział, ja mówię, wow. W duchu nie może być demonów. W duchu zawsze jesteś świadomy. Dlatego też, wiecie co, jak ktoś do mnie mówi, jak ja do kogoś mówię tak, mówię to co robisz to jest grzech, to nie? A on mówi do mnie tak, ale ja tak, ja tak nie uważam. Ja mówię, proszę Cię, spójrz szczerze swojego ducha. Zaraz nie, nie chcą Wiecie, kiedy ludzie nie widzą grzechu, wtedy kiedy nie chcą spojrzeć w ducha. Bo chrześcijanin wierzy grzeszy to ludzie mówią, no, jak mnie Pan Bóg przekona o tym grzechach to nie będę tego robił. Jak mnie, ja mówię, ale Bóg nie przekonuje chrześcijan o grzechach, przepraszam. Bóg przekonuje o grzechach świat. To jest napisane, że Duch Święty przyjdzie i przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Nigdzie nie, nie jest napisane, że Bóg przekonuje Kościół. Kościół to ma czynnego ducha. I On wie, czy grzeszy, czy nie grzeszy. Wiesz co, możesz siedzieć? Pozwólcie. wielu z Was siedziało w religijnych miejscach różnych. Siedzieliście, byliście w tych miejscach, byliście tam uwiązani, ale wiem jedno: przez cały czas w Twoim duchu miałeś niezgodę na różne rzeczy. Twoja dusza i ciało mogły być tam uwiązane. Ja wiem, ja to rozumiem. Sam tak miałem ale w duchu wiedziałeś, że coś jest nie tak. Nie umiałeś tego nazwać, bo twój duch był zakamieniony, był zaklejony od zewnątrz. Nie umiałeś nazwać, ale wiedziałeś, że coś jest nie tak. I wychodziłeś z nabożeństwa i się gorzej czułeś niż przed nabożeństwem. Po jak się szukała na nabożeństwo, to trzeba było krwią Jezusa się ukrywać, żeby przetrwać. Bo twój duch on zna prawdę każdą i nie akceptuje kłamstwa żadnego. Ale kiedy On jest niekarmiony, kiedy On jest zakamieniany, to On słabnie. Karmować Rozumiesz? I co jest najciekawsze, nigdy nie przybije się. Niektórzy myślą, że Duch jest najsilniejszy. Nie, nie. Najsilniejsze jest ciało. Najsilniejsze jest nasze ciało. W drugiej kolejności co do siły jest nasza Dusza, na końcu nasz Duch. Taki właśnie jest Bóg przyjaciele. On nigdy na siłę niczego nie robi. Bóg w Twoim duchu nigdy na siłę niczego nie zrobi w Twoim życiu. Nigdy. On zawsze będzie oczekiwał, że Ty zaczniesz wykonywać Jego działania. Zaczniesz odkamieniać, zaczniesz oczyszczać, rozumiesz? Zaczniesz budować. To tak nie ma bez tego. Co w duchu jest? W duchu są trzy podstawowe elementy. Po pierwsze, jest to element odpowiedzialny za społeczność Boga. Tylko w duchu kontaktuje się z Bogiem, jak powiedziałem. Tylko w duchu. A więc jest tam część, która odpowiedzialna jest za społeczność. Jest druga część. To jest intuicja, popularnie z Wami. To jest część odpowiedzialna za to, że Ty w nadprzyrodzony sposób odbierasz rzeczy od Boga. Tam przychodzą proroctwa. Tam przychodzą wizje. Tam przychodzą nadprzyrodzone objawienia. Do Twojego ducha. Ty zaczynasz wiedzieć. Zobaczmy razy masz takie coś, ktoś tam da, skąd ty to wiesz? Nie wiem skąd wiem, Wiem, że wiem. No wiem. No wiem. Tam pojawiają się dary. Gdzie się pojawiają dary? W duchu. Bo jakie to są dary duchowe? To nie są dary duszewne. Ktoś mówi, jak mam rozpoznać, jak mam rozpoznać dar? Ale ja mówię, ale, ale, ale, ale gdzie? A ja się, się czuję, że próbujesz? ja mnie wcale się nie czuję. Najczęściej się czuję jak głupi. Bardzo głupio się czuję, kiedy prorokuje. <grym> Wcale nie czuję się taki głupny. Raczej czuję się głupio. Raczej czuję się, że. Raczej czuję się bardzo niepewny, jak prorokuje. Raczej mam chaos w moim umyśle. Raczej nie czuję się jak wojownik. Ale raczej jak podchodzę ukradkiem do tej sprawy. A jak słowo wiedzy odczuwasz? O, mówię, jak odczuwam słowo wiedzy katastrofalnie. Kiedy się pojawia słowo wiedzy w moim duchu, to zaczyna się moja dusza bać. Takie mam odczucia. Całe piekło do mnie mówi: zaraz się pomyry staroński. Rozumiem? A jak się czujesz? Kiedy uzdrawiasz chorych? O, no to to się czuję w ogóle strasznie podle. Czuję się bardzo źle. Ponieważ cała dusza moja mówi, jesteś odpowiedzialny za zdrowie tego człowieka. I czuję się oskarżony. Tak się czuję, kiedy działają dary duchowe. Rozumiesz? To z tym, to nie ma z tym nic wspólnego. To są dary duchowe. A nie ma uczuć! W duchu nie ma uczuć! Duch nie ma uczuć! Nie ma czegoś takiego jak uczucie ducha, odczucie ducha. To jest teologia, to religia. To bzdura, głupota. On płci On nie jest mężczyzną ani kobietą. On nie śpi. On nie ma narodowości. inna konstrukcja. Nie ma czegoś takiego jak odczucia ducha. W duchu też jest sumienie. trzecie Sumienie to jest miejsce, które rozpatruje między dobrem a złem. Nigdy między życiem a śmiercią. Pamiętajcie. Sumienie mówi nam, co jest dobre, a co jest złe. Sumienie jest najłatwiej zatwardzić. Chrześcijanie są fachowcami w zatwardzaniu sumienia. Dzięki Bogu Najwyższemu, że istnieje jeszcze intuicja i społeczność. Że kiedy zatwardzamy nasze sumienie, tak, to Bóg zaczyna do nas mówić z perspektywy życia lub śmierci. Aleluja. Idę na przykład, zobacz, tam taki przykład troszkę z innej beczki. Czym się różni rozróżnienie dobra od zła, od rozróżnienia życia od śmierci? Jesteś na takim spotkaniu, ktoś głosi do Ciebie. I głosi dobre rzeczy! Halleluja! Biblijne! Tak? A Ty siedzisz i coraz, coraz bardziej czujesz się pogrążony. I przychodzi do Ciebie śmierć. A on głosi dobre rzeczy. A do Ciebie przychodzi śmierć. Twoje sumienie nie rozpoznaje. tego, Ale już Twoja intuicja rozpoznaje. To tak wygląda. Jest, ile razy jest tak, że spotykasz kogoś, i to jest naprawdę dobry człowiek. Ale ty masz przekonanie, że to jest skręt czy łobuz. A on jest dobry! Same dobre rzeczy robi! To nie jest cudzołożnik, to nie jest to szukaniec. A ty powiedz: A wiecie, że najlepsza jest reakcja duszy wtedy. Dusza mówi: Dlaczego ty osądzasz tego człowieka? I przychodzą do ciebie demony potępienia, i oskarżają cię teraz. Ty sędziom. Czecie, to po prostu nasza duchowa intuicja mówi do nas, że to jest szuprawiec. Nie masz na to dowodów żadnych, a więc nie wymieniasz. Ale ty wiesz, ty wiesz, że wiesz, że wiesz. Ty widzisz, że nie płynie z tego życie, tylko płynie śmierć. Nie płynie życie, tylko płynie śmierć. Zobaczcie, taki właśnie jest duch. Wokół ducha jest nasza dusza. Nasza dusza. To psychika. Grzeckie słowo mówiące o duszy to psycha. To psychika. Nasza dusza też jest wieczna. To jest dopiero. Ludzie do mnie mówią tak. Jak umrę, to się wszystko zło, skończy, co, co złego się dzieje w moim życiu. Ja mówię, nie skończy, się, tylko to się wzmocni. Taką dla Ciebie wiadomość. Jak to się wzmocni? Przecież mnie ciało zeżrą robaki. Ja mówię, dobrze. I tu masz rację. Ale dusza twoja jest wieczna. Co to moja dusza? Ja mówię Twoje myśli, Twoje emocje i Twoje decyzje. Dusza się składa z trzech elementów: z umysłu, czyli naszych myśli, z naszych emocji, czyli wszelkiego rodzaju odczuć ludzi. I z naszych decyzji. Czyli tak zwanej wolnej woli, którą wszyscy duchamy. Mam wspaniały na wolną wolę. No. Bóg się związł. Na tym pułapie przestał już się mogąc. Dał nam wolną wolę. Mówi, pobrykajcie sobie. I sami ponieście konsekwencje. Wolna wola. Czyli decyzji nasze. I to otacza ducha. To jest nasza psychika właśnie. W psychice nie mieszka Bóg. Tam nie ma Boga. Nie ma Boga w Twoich myślach. I mówią, Taka mi myśl przyszła od Pana. Nie ma myśli od Pana. Powiem Wam na też polega. Przychodzą Boże do ducha. Jeżeli duch jest odkamieniony, to z niego przepływa impuls i wchodzi do Twojego umysłu. I Ty to odczytujesz jako myśl, że Bóg coś, że Bóg Ci myśl. Ale sama ta myśl, jakby sam, sam umysł jest niezdolny do przyjęcia informacji od Boga. jakbyś to powiedzieć. On mówi w innym języku niż Twój umysł! Twój umysł mówi na przykład po polsku. I rozumiem po polsku. Na no jak się nauczysz innych języków, to rozumie w innych językach. Po angielsku, po francusku, tak? A informacja od Boga jest taka, szelabarabaselabaraserase. Ma, I dziękuję uprzejmie I to jest nie to przyjęcia na Twojego umysłu! Bo Bóg tak mówi, żeby On mógł powiedzieć coś do człowieka, to on najpierw mówi do ducha człowieka, duch człowieka jest z nim zjednoczony i ten duch przesyła tą informację do duszy dopiero dusza jest w stanie odczytać tą informację. I my to mówimy, Pan powiedział, coś powiem. On tak powiedział. Skrótowo możemy tak to ująć. To jest tak, jak zapalasz samochód mówi, o, odpalił na jeden ruch kluczyka. Ten jeden ruch kluczyka uruchamia setki mechanizmów. I wystarczy, że tylko niektóre z nich przestają być sprawne, czasami tylko jeden, i samochód przestaje jechać, możesz tym kluczykiem sobie robić co chceć. Rzeczy muszą być sprawne, przepływ musi być sprawny, bo inaczej będziemy ogłupiali. Będziemy myśli jakieś, które nam przychodzą do głowy, odbierali myśli od Pana. Kiedy taki człowiek kiedyś miał taką myśl od Pana, Mówi tak do żony swojej. Pan mi powiedział, że już nie powiemy, być z Tobą. Pościłem długo. Pan mnie powołuje, żeby z Tobą nie A Ona mówi do niego. To jest bzdura. Jestem dobrą żoną. Pan mi powiedział. Pan mi powiedział żeby on zostawił żołnierz. Rozumiecie? Co to znaczy? Skąd on to wziął? Wziął to z duszy swojej.